Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 28 rozdział. Jeśli macie przed sobą Biblię, to otwórzcie. Mateusza, 28 rozdział, ostatni rozdział Ewangelii Mateusza. Czytamy tutaj, że po szabacie, o świcie, pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena przyszła i druga Maria, aby zobaczyć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pana wstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A jego oblicze było jak błyskawica, a jego szata była biała jak śnieg. Strażnicy, w czwarty wiersz, mówi, zadrżeli przed nim, czyli przed tym aniołem, który się pojawił, zadrżeli ze strachu przed nim. I stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast. Nie bójcie się. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. One przyszły do grobu, myśląc, że tam będzie leżało ciało ukrzyżowanego Jezusa. Tego, który trzy dni wcześniej Został zabity, przybity do krzyża i tam oddał ducha. Jednak anioł mówi, nie ma go tutaj. Wyobrażacie sobie ich zdumienie? One przyszły namaścić jego ciało. A anioł mówi, przyszłyście, bo szukacie ukrzyżowanego Jezusa, ale go tu nie ma. Powstał z martwych. Jak może umarły powstać? Jak może zabity, ukrzyżowany po trzech dniach i trzech nocach w grobie powstać do życia? To, co u ludzi jest niemożliwego, nie jest niemożliwe dla Boga. Bóg, który posłał swojego Syna na świat, potwierdził, że On jest Synem Bożym przez zmartwychwstanie. Nie ma Go tu, bo powstał z martwych tak, jak zapowiedział. Tak jak zapowiedział. Jezus mówił o tym, a oni słuchali zarówno mężczyźni, jak i niewiasty i nie wierzyli. Najprawdopodobniej myśleli, że Jezus mówi znowu w jakiś obrazach, jak wielokrotnie widzimy Go przemawiającego używając obrazów. I nie brali tych słów o Jego zmartwychwstaniu dosłownie. Nie ma Go tu. Powstał z martwych, tak jak zapowiedział. Chodźcie. Zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Trzy dni wcześniej położyli go w świeżo wykutym grobie. Wiedzieli, gdzie on leżał. Ja nie mówi, chodźcie, popatrzcie, zobaczcie, że go nie ma tutaj. Mówię wam prawdę. Przekonajcie się na własne oczy, że on powstał z martwych. Idźcie, idźcie szybko i powiedzcie uczniom jego, że z martwych stał. I oto wyprzedza was do Galilei. Tam go zobaczycie. Tutaj widzą tylko pusty grób, widzą tylko puste miejsce i nie mogą pojąć, co się stało, że on, którego widzieli, przecież tak zbity, tak umęczony, tak tragicznie konający. Nie ma go, tu. miejsce jest puste. Mówi, zobaczycie go, ujrzycie go. Mówię wam. I one prędko odeszły od grobu i z wielkim lękiem, i z wielką radością. Z jednej strony to wszystko było jakieś przerażające, były przestraszone. Co tu się dzieje, czemu go tam nie ma, a jednocześnie radość, która pokazuje, że one uwierzyły tym Słowom, że faktycznie może go zobaczymy, może to jest prawda, co tutaj, co, co tu się dzieje. Już ta radość pojawia się w ich sercach, że on rzeczywiście zmartwychwstał i pobiegły. Pobiegły. <śmiech> były, były przejęte i biegły, żeby to powiedzieć jego uczniom. I zobaczcie, co się dzieje. Jezus Zastąpił im drogę. Gdy one biegły do uczniów, sam Jezus stanął na ich drodze. I mówi, witajcie, bądźcie pozdrowione. Jezus używa takiego potocznego zwrotu. Witajcie. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokój. To wyrażenie złożyły mu pokłon jest tym samym wyrażeniem, które oznacza oddać cześć, uwielbić. Oddały mu cześć, uwielbiły go, padły przed nim na kolana, wzięły go za jego nogi, rozpoznały go, że to ten Jezus, który był z nimi przez trzy i pół roku, to ten Jezus, który wisiał na krzyżu, zabity na ich oczach. To on złożyły Mu pokłon, oddały Mu cześć. I Jezus rzekł do nich: nie lękajcie się, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, aby poszli do Galilei, a tam mnie zobaczą. I czytamy, że Jezus przez czterdzieści kolejnych dni spotykał się z nimi. Nie raz, nie dwa nie trzy, ale przez kolejne czterdzieści dni. Ponad miesiąc czasu Jezus się spotykał ze swoimi uczniami po zmartwychwstaniu. Cóż to musiało być za spotkania, wyobrażacie sobie? Szczególnie to pierwsze, ale każde następne, wierzę nie było mniej ekscytujące i, i poruszające serca i napełniające ich radością i odwagą. I pragnieniem, by iść i opowiadać wszystkim, że On z stał, że On żyje, że On prawdziwie powstał z martwych, tak jak zapowiedział. Teraz już nie mieli innej opcji, jak tylko w to wierzyć. A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. I ci ani się nie wystraszyli. Ani się nie uradowali. Zobaczcie, ta sama wiadomość, ale jak, jak różne reakcje, jak różny odbiór tego samego wydarzenia. Jedni są przejęci bojaźnią, lękiem, zdumieniem i radością, a drudzy zbierają się, naradzają się, dają pieniądze żołnierzom, którzy. Przyszli z informacjami I wymyślają kłamstwo Starsi żdowscy Przywódcy religijni Ludzie, którzy powinni pilnować prawdy Knują jak zakłamać tą sytuację Jak przedstawić to jako jakieś, jakieś przestępstwo Że go ukradli, że tutaj coś, coś kombinują że, że tutaj chcą oszukać Zobaczcie Powiedzcie, że uczniowie Jego przyszli w nocy i ukradli Go, gdy my spaliśmy. Jedno z wielu kłamstw, które diabeł w umysłach ludzkich zasiał. I do dzisiaj dnia, jak weźmiecie różne książki, posłuchacie różnych ludzi, zajrzycie do internetu, poczytacie co o zmartwychwstaniu mówią różni ludzie, co rusz, rewelacje. Ostatnio widziałem, nawet tego nie oglądałem, ale widziałem taki filmik, mi się wyświetlił, wiecie, tam człowiek wchodzi tam się różne rzeczy wyświetlają. Filmik mi się wyświetlił. List Piłata. Odkryli list Piłata, co naprawdę stało się z Jezusem Chrystusem. Po prostu diabeł ciągle wkłada w umysły ludzi kłamstwa. I to tak jak tutaj, zobaczcie, szacownych ludzi, ludzi otaczanych szacunkiem, ludzi, którzy uchodzili za wzory wiary, za wzory sprawiedliwości, za wzory religijności. Przecież tacy ludzie nie mogą kłamać, którzy chodzą w takich powłóczystych szatach, którzy się modlą publicznie, którzy dziesięcinę dają, którzy poszczą, no jakże, chyba nie posądzicie ich o kłamstwo. Niestety i z takich szacownych źródeł płyną kłamstwa. I tacy dają się oszukać ojcu kłamstwa i rozsiewają kłamliwe wiadomości. I dzisiaj jest wielu takich, którzy silą się na prawo i lewo, żeby kłamać na temat Boga, na temat Jego Syna, na temat Jego śmierci, zmartwychwstania, Jego nauki, wymyślają przeróżne diaboliczne rzeczy. I są gotowi nawet wyłożyć pieniądze, dołożyć do tego kłamliwego interesu, żeby stłumić prawdę. Musimy być tego świadomi, kochani, że jest wielu ludzi, którzy świadomie tłumią prawdę. Apostoł Paweł w liście do Rzymian o tym wyraźnie pisze, że boska jego moc jest oglądana od stworzenia i poznana w jego dziełach, ale ludzie chorzy przez grzech. Z ciemnością serc, przez swoją nieprawość tłumią prawdę. I tu mamy koronny przykład religijnych ludzi, czytających Biblię ludzi, którzy kłamią, którzy przekupują innych, żeby kłamali. I jeszcze Gwarantują, że jakby o tym namiestnik usłyszał, to my go przekonamy, my z nim załatwimy, my wam zapewnimy bezpieczeństwo, nie bójcie się, śmiało możecie powiedzieć, że spaliście i że jak spaliście, to uczniowie przyszli go ukradli, jego ciało. Ci więc wzięli pieniądze i co? I zrobili tak, jak ich pouczono i rozniosła się ta wieść wśród Żydów. Aż po dzień dzisiejszy pisał Mateusz w swoim czasie i wiemy, że aż do dzisiaj wielu z nich powtarza to samo kłamstwo. A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus wcześniej już przykazał. Jezus wcześniej im powiedział, po moim zmartwychwstaniu spotkamy się na górze w Galilei. Teraz te niewiasty, które poszły do grobu przypomniały o tych słowach Jezusa. I oni poszli tam na górę. I co? I go tam ujrzeli, tak jak zapowiedział. Ujrzeli go, zobaczyli go, że żyje, że faktycznie jest zmartwychwsta. I co? Oddali mu pokłon. Znowu to samo, co one zrobiły. Padli przed nim, oddali mu cześć, uwielbili go. Nie jako człowieka, ale jako Syna Bożego. Prawdziwie tego, który jest godzien chwały, jak sam Bóg, bo jest Bogiem. Oddali mu cześć, oddali mu pokłon. Ale, o dziwo, niektórzy nadal wątpili. Jak można widzieć i wątpić? Jak można być świadkiem czegoś i wątpić? Mieliście kiedyś takie sytuacje, że coś widzieliście na własne oczy i nie mogliście uwierzyć, że to jest prawdą? <śmiech> Oni nadal nie mogli uwierzyć. Nadal się zmagali. Jak to możliwe, żeby on postał z martych Widzieli go przecież zabitego, złożonego w grobie, martwego, totalnie martwego, zlanego krwią tak ubiczowanego, że jego wygląd nie był podobny do ludzkiego. Jak to możliwe, że on stoi przed nimi, zmartwychwstały, w nowym ciele? Trudno jest nam sobie nawet wyobrazić, jak, jak Pan Jezus chwalebnie musiał wyglądać. Miał te rany nadal, bo potem do Tomasza mówi, dotknij, tak, to wszystko było, ale jego ciało było nowym ciałem, chwalebnym ciałem, już nie tym takim wcześniejszym, ziemskim, które miał przed zmartwychwstaniem. Nie wiemy, nie ma opisu dokładnie. Nie wiemy, jak to wyglądało. Wiemy tylko, że było to nowe ciało, duchowe ciało, jak Paweł pisze w liście do Koryntian. Ale oni, widzimy, zmagają się nadal w, w jakiejś wątpliwości. Co, co tu się dzieje, o co chodzi? Nie mogą pojąć, to przerasta ich, ich zrozumienie. Pan Jezus wypowiada do nich dobrze nam znane słowa. Mówi, dana mi jest wszelka moc, zarówno na niebie, jak i na ziemi, czyli wszędzie, w całym wszechświecie. Jezus mówi, mam, dana mi jest wszelka moc. wszelka. Co to znaczy wszelka moc? Nie ma niczego, czego On nie mógłby dokonać na niebie i na ziemi. Zarówno w tym niewidzialnym dla nas świecie, który wcale może nie jest tak daleko, może jest po prostu zasłonięty przed nami. Ten niebiański, duchowy świat duchów Jezus mówi, ja mam wszelką moc, dana mi jest wszelka moc, zarówno w tym duchowym wymiarze, jak i w tym ziemskim wymiarze. Dlatego idźcie, dlatego że ja mam wszelką moc, wy idźcie i czyńcie uczniami, wszystkie narody, uczniami. Jeżeli nie jesteś uczniem Jezusa, to znaczy nie uczysz się od Jezusa, nie wstępujesz w ślady Jezusa, nie naśladujesz Jezusa, to nie mieścisz się w tym, co Jezus tutaj nakazał czynić. Wielu ludzi dzisiaj myśli, że może być chrześcijanami, nie będąc uczniami. Wielu ludzi dzisiaj czyni z uczniów jakąś wyższą kategorię chrześcijaństwa, ale czegoś takiego Jezus nie nauczał. Jezus nigdzie nie nauczał kategorii naśladowców. Jezus mówił o tych, którzy Go naśladują, o tych, którzy idą za Nim, którzy wstępują w Jego ślady i o tych, którzy tego nie czynią, o tych, którzy się do tego nie nadają, o tych, którzy nie są tego godni. Jezus po swoim zmartwychwstaniu daje swoim uczniom wezwanie, by szli i czynili kolejnych uczniów, czyli tak jak oni są uczniami, tak jak oni zostawili wszystko i poszli za Jezusem, tak samo Jezus mówi, czyńcie następnych, takich jak wy, którzy będą we mnie wierzyć, Będą za mną szli, będą mi posłuszni, będą przeze mnie używani, w których życiu będę obecny. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je, zanurzając je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ktoś mówi, że Duch Święty nie ma imienia. Pan Jezus mówi, mamy ich, mamy ich zanurzać w imię Ducha Świętego. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec, Syn i Duch Święty mają to samo imię. Cóż to za imię? Jakie jest imię Ojca? Jakie jest imię Ducha? Jakie jest imię Syna? Jest to jedno imię. Pan Jezus nie mówi jakie, więc ja nie będę mówił jakie. Nie będę dodawał, ale jest to jedno imię. Jest to jeden Bóg, przez którego jesteśmy zanurzeni w Nim. To w Jego imieniu, to znaczy posłani przez Ojca, posłani przez Ducha, posłani przez Syna. To On czyni to przez nas, tak? przez uczniów. To w tym sensie Jezus mówi, Ojciec, Syn i Duch posyła was w Jego imieniu, w jednym imieniu Ojca, Syna i Ducha. Zanurzajcie ludzi. W co zanurzamy? W innych miejscach czytamy, w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, w Chrystusa zanurzamy. Dlatego czasami Pismo mówi w imieniu Jezusa. Wielokrotnie w dziejach apostolskich właściwie wszędzie jest w imieniu Jezusa chrzcili. Ale to nie oznacza, że bez Ojca i bez Ducha. Kiedyś chrzcimy w imieniu Jezusa, chrzcimy w imieniu Ojca i w imieniu Ducha. W ten sposób mówi, czyńcie ich uczniami, chrzcząc w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i nauczając przestrzegać, czynić, wykonywać wszystkiego, nie wybranych rzeczy, nie tych łatwiejszych rzeczy, nie tych tylko przyjemnych rzeczy, nie tych tylko cudownych rzeczy, ale co? Przestrzegać wszystkiego, kochani, jeśli chcemy być w gronie uczniów Jezusa. Jeśli chcemy być w gronie tych, o których tutaj Pan Jezus mówi, mówiąc o mocy, która jest Mu dana na niebie i na ziemi, to musimy wszystko, wszystko, wszystko bez wyjątku traktować tak samo poważnie. Nie mówić, że to jest ważniejsze, a tamto jest nieważne. Nie mówić, że to było może dla tych, ale już nie dla nas. Pan Jezus mówi, idźcie i nauczajcie ich, czyńcie ich uczniami, chrzcicie ich i uczcie ich przestrzegać, czynić wszystko, wszystko, wszystko, co wam przekazałem. I jeśli tak jest, to wtedy też te ostatnie słowa są prawdziwe. A oto ja Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia tego wieku. Aż do skończenia tego wieku. Jezus nie mówił o pierwszym wieku, że w pierwszym wieku był obecny, a potem już go nie było, tylko mówił, użył słowa, które oznacza wiek istnienia tego doczesnego porządku. Póki nie przyjdzie kolejny wiek, gdy on powróci, ustanowi swoje królestwo i będzie w widoczny sposób rządził tą ziemią. Mówi, jestem z wami do samego końca, tego czasu, tego wieku, w którym wy jesteście, tej ery głoszenia Ewangelii do mojego powrotu, do ustanowienia mojego widzialnego królestwa na ziemi. Kochani, i my dzisiaj jesteśmy tutaj, zobaczcie, tyle lat później, z łaski Bożej, otwarte zostały nasze oczy, uwierzyliśmy, że On umarł za nasze grzechy, że jesteśmy grzesznikami, niezdolnymi zbawić samych siebie, uratować samych siebie z tej drogi zagłady, na której szliśmy ku naszej zgubie. Że On jest tym, który przyszedł, umarł za nas i prawdziwie zmartwychwstał. I żyje, wierzymy, że żyje. I zaprosiliśmy Go, rządź w naszym życiu. Mam nadzieję, że każdy z nas to zrobił. Jeśli nie, to nie czekajmy z tym. Nie czekajmy z tym do emerytury. Nie czekajmy z tym do starości. Nie czekajmy z tym, aż załatwimy jakieś sprawy. nie. Jeśli wierzymy, że On umarł i zmartwychwstał, i żyje, i tak jak tutaj mówi, jest obecny z tymi, którzy są Jego uczniami, z Jego naśladowcami, otwórzmy przed Nim nasze serca, zaprośmy Go, by rządził w nas, by prowadził nas, by kierował nami, by objawiał się w naszym życiu. Oddajmy Mu wszystko, naśladujmy Go, wchodźmy w Jego ślady. Jezus mówi, oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia tego wieku. Kochani, jesteśmy tutaj dzisiaj przy tym dosyć już suto zastawionym stole, ale zanim jeszcze będziemy jedli z tego stołu i korzystali z tej społeczności, którą będziemy mieli przy tym stole, zwróćmy nasze serca do naszego umiłowanego Zbawcy, który życie za nas oddał, który cierpiał, który przelał swą krew który pokonał nadziemskie władze i zwierzchności, pokonał naszy, nasz grzech, pokonał szatana, pokonał jego zastępy demonów, pokonał śmierć, pokonał naszych wrogów. I czytamy, że one wszystkie jak podnóżek jego stóp. Czekamy na ten dzień, kiedy to zostanie w pełni objawione. Czekamy na jego powrót, kiedy śmierć zostanie zniszczona, jako ostatni wróg, ale ona już jest pokonana. A tylko kwestia czasu, zanim Jezus się z nią całkowicie rozprawi. On już tam na krzyżu odniósł największe zwycięstwo i zmartwychwstając, już pokonał, pokazał swoje zwycięstwo nad śmiercią. I my, wierząc w Niego, mamy udział w tym wszystkim, czego On dokonał. Mamy udział w Jego zwycięstwie, w Jego życiu i w tym wielkim zbawieniu, które nam zgotował. Kochani, podnieśmy ku niemu nasze serca. Nie wątpmy, ale wierzmy, Radujmy się, weselmy się, że Jezus żyje, żyje w nas, jeśli jesteśmy Jego uczniami. On żyje w nas i jest z nami po wszystkie dni, nasze dni tutaj i po wszystkie dni tych wszystkich, którzy w Niego wierzą i idą za Nim. Są Jego uczniami, są owocem tej pracy tych pierwszych i następnych, którzy wiemy życiem i cierpieniem, przypłacili to świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa. Oni też umarli, wielu z nich, w cierpieniu, w bólu, wiedząc, że czeka ich chwalebne zmartwychwstanie, że tak jak ich Pan zmartwychwstał, tak i oni z Nim powstaną do życia. I kochani, mam nadzieję, że to jest i nasza wiara i nadzieja, że nie jesteśmy jak ludzie tego świata, którzy boją się śmierci, ale jesteśmy ludźmi, którzy są uwolnieni od strachu przed śmiercią. Jesteśmy wolni od strachu przed śmiercią bo Chrystus pokonał śmierć i On nas przeprowadzi aż poza śmierć. Powstańmy, kochani, módlmy się, uwielbiajmy Go, śpiewajmy Mu pieśni chwały, wywyższajmy Go, naszego Pana, naszego Zbawiciela, który żyje. Panie Jezu, i my dzisiaj jesteśmy tutaj w tym miejscu, aby oddać Ci hołd i cześć, aby uniżyć się przed Tobą, aby wywyższyć Ciebie, aby radować się Tobą, Weselić się tym, co uczyniłeś, tym wielkim zbawieniem, które stało się naszym udziałem. I pragniemy, Panie, by owoc tego zbawienia był coraz pełniejszy w życiu każdego z nas, w życiu naszych braci i sióstr, w życiu całego Twojego Kościoła. Panie, aby ta dobra nowina o Twojej śmierci i zmartwychwstaniu była rozgłaszana i dzisiaj po krańce ziemi była rozgłaszana tutaj w Wejherowie i okolicach, była rozgłaszana wszędzie tam, gdzie masz swoich naśladowców i też aby to nasze rozgłaszanie nie było tylko słowem, ale żeby było czynem i prawdą naszego życia, żebyśmy prawdziwie zwiastowali Ciebie w posłuszeństwie Tobie, wszystkim Twoim przykazaniom, by wielbić Ciebie i chwalić Ciebie każdego jednego dnia, wszelką naszą myślą, słowem i czynem. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony, nasz Panie. Daj nam i dzisiaj doświadczać tej cudownej radości, której doświadczali ci pierwsi uczniowie, te niewiasty, które przyszły do grobu, ci uczniowie, którzy spotkali się z Tobą na górze i potem wielokrotnie przez te kolejne czterdzieści dni. Daj, Panie, nam tę samą radość, tę samą szczęśliwość, że Ty z stałeś i żyjesz, i jesteś z nami, nie zostawisz nas, nie opuścisz, cokolwiek przed nami, patrzymy śmiało w naszą przyszłość, wieczność, bo w Tobie pokładamy ufność. Amen.